Witamy w kolejnym odcinku podcastu Jelly Good. Witają was. Chciałby, ale nie może Ben. Oraz nie pamiętam jak miałem nazwać Late. pam pam zapowiedzi. zapowiedzi. Coś miałem mówić. E, tak, nie, od razu, chcemy, od razu chcemy bardzo przeprosić za to, że nie było podcastu przez ostatnie dwa tygodnie. Ale święta, wszyscy się rozjechali nie mogliśmy się z, e, zorganizować. Ta, tak, poza tym my się tak naprawdę w ogóle między sobą nie lubimy i no, nasz psycholog kazał nam Więc zrobić ten podcast, to jest... żeby to była wspólna terapia, ale dobra, mniejsza z tym. I tak się nienawidzimy. W każdym razie dzisiaj w troszeczkę ograniczonym składzie. E, o ogranicznym składzie, znowu, no, kol zakładamy, że jest to druga część odcinka e, lub drugi odcinek świąteczny, czy może poświąteczny i niestety w odcinku poświątecznym jakaś taka tradycja wy wychodzi, że jak, że jak święta to tylko dwie osoby prowadzące. Tak, święta jak tylko dwie osoby prowadzące, a że zawsze takie święto to chyba już tak zostanie, nie no żartowałem, to się a, wytnie, a, a, a, a, a, a, a, to się poważnie wytnie. E, Dobra, w każdym razie. Dzisiaj oczywiście mamy kilka tematów, a zaczniemy, zaczniemy tak może z całkiem dużego kopyta. Otóż 25... Ja będziemy losować kością jak zwykle. A, ale można, dobra, okej. Okay. Dlatego porozmawiamy najpierw tak, co już sobie przygotowałem. Um, to się naprawdę wytnie. Otóż dobra. 25... Jeszcze powiem jeszcze raz. Otóż 25 grudnia miała premiera w kinach Ostatnia część. Ostatnia, miała swoją premierę w Kinach. Ostatnia część Hobbita zatytułowana oczywiście bitwa bardzo, bardzo Armii. przyjemnie jako bitwa pięciu Armii. W Ty w tu wcale nie opowiada co będzie w filmie o czym tak. będzie głównie. Film? Generalnie jeżeli ktoś nie oglądał tego filmu w tym, tym momencie. To, to prosimy wyłączyć. Nie, nie. Albo prosi... przewinąć. Nie, no nawet na, na niekoniecznie, nie będzie dużo spoilerów. Ja chcę tylko powiedzieć no swoją ja, opinię trochę chcę i. Chcę skomentować jednak. No cóż, w każdym razie, jeżeli ktoś lubi Władcę pierścieni, ktoś lubi hobita, to już dawno powinien to oglądać po takim czasie, bo już w kinach jest od dwóch tygodni. Za niedługo będą go ściągać z anteny, więc... No, Może nie z anteny, no ale z projektorów. Z no. Dobra, co ja mam do powiedzenia o tym hobicie. Generalnie, jeżeli ktoś chciałby się, wy... ktoś zastanawia, czy jeszcze się nie wybrać do kina, i jeszcze słucha tego, to mogę mu powiedzieć, że daję z czystym sumieniem temu filmowi 9 na 10, pod warunkiem, że ucinamy jakieś około 35-25 minut filmu. Yy, otóż, jeżeli by ktoś pytał, każda walka 1 na 1, 1 na 2, 2 na 2, 3 na 1, 3 na 2 i 3 na 3 powinna zostać usunięta, i wtedy ten film może spokojnie dostać ode mnie 9. No to nie zgody z tobą. Według mnie ten film to jest chłap. Nie ukrywajmy. Zrobiony, sklejony na szybko. Wszystkie wątki zaczęte przez pierwsze dwie części trzeba było szybko skończyć, więc tak na przykład motyw, no to spoiler alert jak już wcześniej wspominaliśmy, motyw Saurona zakończony w 5 minut. No cóż, ale to był, to, to był dobry moment, taka ciekawostka, bo jak byliśmy z Basią w kinie na tym W momencie, gdy pojawia się Sauron i była Galadriela, ona tam mówiła tą swoją tak, tak, Formułkę tą swoim, i się robiła tak, nie wie? Tym swoim tym y, voice, beach voice y, Nie? I, I miała teksty y, z Władcy Pierścieni generalnie Ten you have no power here no. I w tym momencie taka cała sala w kinie jest skupiona A Basia się zaczyna śmiać po prostu w głos i tylko tak ludzie się na nas odwracają, nie? Bo mówiła chyba trzy albo dwie co najmniej kwestie z Władcy Pierścieni, w tym tak, to tak. kluczowe you have no power here. Tak, to były... Znaczy to już inna sprawa, że ta... ze śmiesznych motywów, kiedy cała sala wybuchnęła śmiechem, to było rozmowa Bilbo z Torinem. Kiedy Bilbo coś. Się, jeśli dobrze pamiętam, Bilbo się o niego pytał, to odpowiada no, napisy tak. Ym, ale to wiem, wiem, z tego się też śmiałem, tylko że to był problem taki, że trzeba było patrzeć na cały, na cały sens zdania. Tak, ale myślę, że mogliby spokojnie to, to... Ta, tak dać napisy, żeby to no było, nie i dalej byłby zachowany sens zdania. A czy w każdym razie to było zabawne, ja się dużo bardziej śmiałem na innych scenach. Ym, otóż czytałem ostatnio taką serię tweetów ym, bodajże koko Napisał o Legolasie. Co robił Legolas w tym filmie, jeżeli ktoś. No jak to co dymał tą elfkę? Nie, nie, nie, nie, nie. Generalnie bardzo mi się podobał jeden tweet na zasadzie, że Legolas szedł z kuflem bodajże piwa w dłoni, ktoś go potrącił, kufel spadł i rozbił się o podłogę jeden z odłamków zabił orka, który krył się w cieniu i coś na tej zasadzie. To co robi, co robi Legolas w tym filmie? To jest jeszcze to nawet nie jest to, za co, co mi się najmniej podobało. I za co najbardziej bym zhejtował całą tą produkcję no dobra, no Legolas został podany jako przegięty totalnie dopak, jakiś taki, nie wiem, porównajmy le, level goku tak, le, le, level 9000, który się podaje ponad 9000 to się podaje za over 9000. No i tam mm, no i tam w sumie to nawet duży spoiler nie jest, jest parę tych scen, jak zlasz, co zlasz. nas wyprawia, między innymi tak y, taka stampa. Y, Okej, okay, nie wiem jak dostać się w pewne miejsce, skończyły mi się strzały, dlatego to zaskoczę lepiej dlatego, dlaczego? Tak, dlatego lepiej zawalę całą wieżę i zrobię sobie z niej most, nie? No, <laughs> to, no, to w zasadzie albo scena, z której najbardziej wszyscy się śmieją. Nawet nie taka zabawna, tylko smutna bardziej. Jak zapada się ta cała wieża, która była mostem, i opadają skały, ale Golas po nich skacze w górę. No, no, nie, proszę ale... Cię, to jest tak. To, już, to już jest mocne przegięcie. Jest... Nie wiem, nie wiem, czy z fizycznego punktu widzenia to jest w ogóle prawdopodobne. No ciężko by było raczej. To bardziej by posłał szybciej skałę w dół niż. Chociaż trzeba zaznaczyć, że magia. Bo to magie, bo elfy są magiczne, no oraz ich zwinność i szybkość elfów, może powinny im umożliwić takiego, chociaż nie pamiętam, żeby Tolkien opisywał pierwsze Legolas'a w <laughs> po drugie skaczącego po wiesz, kamyczkę kamyczkach. Od Władcy Pierścieni już Legolas'a y, robi się na takiego, ja wiem, powinno mu się dać Bustwo? ten czap, nie takiego swagmana, nie? Y, skatera. W ogóle, y, były bardzo dużo było przerobekty. Wiesz, wystarczy popatrzeć mamy jakiś, y, zaraz po Władcy Pierścieni y, wywiady z Orlando Bloom'em to był w jakiejś takiej czapeczce właśnie słagowej, więc to tak. Tak, nie, właśnie Legolas i w, w każdej scenie powinno dodać się deskorolkę do łapy, <laughs> nie <laughs> <laughs> e, proszę, przypomnij, że przecież w Obronie Helmowego Jaru wykorzystał ta tarczę tak, orkową to, jako deskorolkę, to był pierwszy raz. Potem jeszcze Legolas w Ładzie Pierśnieniu miał chyba akcję z Mumakillem, jak się wspinał na tego słonia, nie? To było był parę razy. A sam jak się w, pi w pierwszej części w drużynie jak wspinał się na trolla, Trzebał się na strole, po czym strzeli mu w łeb, tak, to, ty... to była pierwsza taka niby niewinna, ale od tego się zaczęło. Tego się... Znaczy, znaczy nie, ja rozumiem, bo Peter Jackson chciał Legolasu na takiego na superhero, że elfy są generalnie zajebiście potężne, omnipotężne prawie. Lepsze od wszystkich. Ale tak cóż, no znaczy, przegieli, jedyne... w trochę przegieli. Aż znaczy, tak, e, to tak nawiązując do tych kończących wątków, Smaug. Też? Pięć minut? Tak, Pięć e... minut pierwszy filmu? To jest śmierć, Walga! Idzie niby przez miasto. Kto zabić e... ten scala? Koniec. dość. E... No ja, ja generalnie, jak byłem u Minżura, pozdrawiał go w tym miejscu serdecznie, to też właśnie y, powiedział mi, że słuchał y, podcastu, w którym y, jego moś, śmiał się, że smałuch ginie generalnie w siódmej minucie filmu. No coś takiego, no. To jest straszne. To, Mówię, te znaczy, kończenia wątków... Powiem, mą... powiem, że ten... To, że Smok powinien zginąć drugiej części, co by było dużo lepsze ale w Tak, to, to byłoby kręger. lepiej, albo żeby przeciągnąć go jeszcze do ale trzeciej, żeby 15, ten, minut z 15 Ale sama ta Smokiem była taka dosyć spokojna. tylko ja się zastanawiam, bo wciąż jest jako taka te liczby, jeżeli chodzi o ludzi, ile tam było ludzi w jednym państwie, w drugim, nie? Są jeszcze zachowane. To w filmie jest pokazane, że Smok wpadł do miasta robiąc totalne, ale to totalne rozpierdol, a później ci ludzie raz, że nie mają domu, nie mają niczego i jeszcze byli w stanie się przegrupować i zrobić taki oddział, żeby odpierać atak orków na miasto przez jakiś tam czas. No nie? najwyraźniej przeżyli jacyś, potrafiąc walczyć, co jest dosyć dziwne na rybackie miasteczko. Tak, tak. Eee... Ale już nie mówię o naciąganym, jak to wchodzą do ruin tu wstaw nazwę miasta Dala Dale do Dale. Wchodzą do Dale i szykują się na walkę i biorą tylko y, op Yy, Oplacone pajęczyną i kurzem, ale wcale nie przeżarte rdzą, ani tknięte zębem czasu Idealny miecz, do topory. Ej, to można mówić to można wyjaśnić teraz, teraz ludzka robota. To był, był ten rebor, nie? I no tak, no swoją to... drogą. Yy, ale okej, okay, ja nawet włączam Legolasa, bo yy, najgłupszą sceną. Na naprawdę najdebilniejszą sceną dla mnie. Dla mnie osobiście był motyw jak już bitwa w rew najlepsze. Przylatują orły, nie? Super. I co się dzieje? Jeden orzeł niesie Beorna, czyli tego człowieka niedźwiedzia, który kurwa mać przepraszam bardzo za przekleństwo. Scenzorujemy tu cokolwiek, ale on się zmienia w niedźwiedzia w locie tak. i spada na ten... Tak. Nie, po prostu... To To trzeba miało być epickie to miało być, to to miało być epickie, epickie ale tak pa patrzę na to i takie myślę o matko i no córko. Nie jest? wiem, czułem takie, takie uśmieszek zażenowania, ale. Proszę, jedyną sceną wartą obejrzenia tego filmu, która mi się naprawdę w pełni podobała, to jest scena jak Torin walczy z Białym Orkiem. To jest naprawdę jedyna właśnie eee, na tylko końcówka, jak załatwia to, że ten ork niby go wrzuca pod ten lód, niby już... Niby idzie, nie, nie wiem, nie wiem czemu jest idiotą i idzie po tym lodzie, zamiast zostawić go. Rozumiem, że chciał się upewnić, że się utonie. No, to mówię, to była walka jeden na jeden, więc dla mnie jest wpisana w poczet głupich. No, ale Rozumiem, ale... No w każdym wyskoczył ten ork, przebił mu stopę, nabił, walczył, nabił, ten go przebił, no po prostu była fajna walka i to jest jedyne co... Warto objęcia w tym filmie, tak naprawdę. Znaczy nie, moim zdaniem super Torin załatwił gościa, jak, yy, na, dobra, nie będę zresztą mówił. No już opowiadałem, yy, ale, ale, ale Do momentu, jak ten, do momentu, i ten jeden moment w całej walce, która była głupia, yy, jak on wpada pod lód i to jest naprawdę fajne. To, to jest bardzo, tak, to jest rzeczywiście jak ale, odrzucił mu, żeby zapatrzył ale, ale jak przebija potem, dobra, okej, okay, mniejsza z tym. Yy, głupszej sceny niż latający niedźwiedź dla mnie nie ma. <laughs> Nikt się ze mną nie będzie wykłócał, że Legolas skaczący po kamieniach jest jeszcze głupszy. Nie, nie. Niedźwiedź przebija wszystko bo To jest takie, dobra, okej, okay, co robić, co robić, nie wiem, jednym tego niedźwiedzia, niech spadnie, zerła z nieba, nieba. mi się i nie podobało i... to takie, no raz, że ten, ten motyw miłosny, ten elf krasnoludzki No, wszyscy się, no, sorry, jest... ale wszyscy się dopieprzają tego motywu, a równie, to jest taki... Słuchaj, ale nie, no raz, że jest wsadzony na siłę. No bo nie było tego w książce To już gadaliśmy chyba o tym nie wiem. Dwa, że nagią kontrakt z aktorką, która grała tą elfkę Bo miała w zarzucie powiedziane w kontrakcie, że ma nie, nie być żadnych scen miłosnych Ale nie było żadnych scen miłosnych Znaczy no, miłosnych w sensie Żadnych... Ale on nam <gry> pewnie miała, że nie ma żadnych rozbieranych, no i nie, no mała nie rozbieranych. No nie wiem, no w każdym razie to. No to co by na, to by no no było. No rozbieranie to było 18 plus i Jackson by stracił kasę, więc myślę, że. Tak, nie, nie to by nie, nie o to nie, chodziło. W każdym razie, yy, ale po prostu pod koniec, gdy ta się wyżala temu królowi Elfów. Ta, ta scena mi się nie podobała, to już było takie... Nie, znaczy powiem, że jeszcze Legolas się żegna tam z swoim ojcem... Tak, tak, takie... Takie, takie niby... Nie, wcale nie znaczy, ma nawiązania do Władcy Pierścieni, że jest tam jakiś... Dobra Legolasie, nie chcesz żyć tam z nami w lesie, więc idź, i bo jest tam gdzieś taki strażnik, świat. który się nazywa Świat. Spoiler alert Aragorn, no <śmiech> jakby ktoś nie wiedział, ale, ale, tak, ale no kurde, takie, nie wiem, ta scena była fajna, bo te pożegnania... Znaczy to, było... właśnie to było tak pokazane, tutaj pożegnanie elfów, czyli taki gest zwykły na zbycie. Żegnają się, ale jakoś... Się nie, fajnie bardzo się nie, fajnie się pożegnali, tak bardzo po elfie No ale... właśnie o to chodzi, że pokazało to elf, elfi Tak, elfidskość. tylko że sama wzmianka Aragornia to była taka, o, trzeba jakoś nawiązać do Władcy Pierścieni. Tak, Aragorn, na siłę, to, no... tak, takimi nićmi no. szyte. To było akurde mi nićmi się, no, to, Ale to, to tak samo wyjadza. pożegnanie y, Gandalfa z Bilbo o tym pierścieniu. To, to też nawiązanie mm. do Władcy Pierścieni. To jak się rozstawali. Znaczy, no bo trzeba je. było dać takie, ale zamiast zrobić delikatne nawiązania w pierwszym hobbicie było e, z gimlim. A to jest mój syn. Co, co to za to kreatura? Za kreatura. To mój synek Gimli! A nie, nie w pierwszym, w drugim chyba, w rocznej puszczach, bo to był w drugim. Drugie. A przepraszam. U, w pierwszym, w pierwszym. Nie może, czekaj, W drugiej, w drugiej, bo, drugiej, bo drugiej, jak byli w lesie, to byli w drugiej. Okay. Co... Nie, to było w pierwszej. Dobra, Dobra mniejsza z ty. Yy, co to jeszcze tak, miałem tak, w drugiej Tak, tej... bo w drugiej już przecież widzieli górę i to była głównie przeprawa przez miasto Dale. Znaczy przez tą gwiazdkę no, Ale Alfy były, tak... były w drugim, Terran był w drugim. Pierwszy, w pierwszej części. W, drugi... w tej w pierwszej części ja tylko na Łosiu, yy, w ty, jak jest scenka, jak smog atakuje górę. Okay, Dobra, nie ma się co rozwodzić. Ten Pamięci film był trochę... To... Pająki, były, pająki były w pierwszej części, przecież Elfy uratują krasnoludy. Czy tam od pająków zaraz. Nie ma co się kłócić, ale oni nie doszli do lasu, bo to było w drugiej części, w każdym razie. Poważnie, to, było, to była druga część, no nie będziemy się kłócić o tym. Nie wydaje mi się, bo byłem, pamiętam z kim byłem w kinie i Dobra, co oglądałem. sprawdzimy, więc... sprawdzimy. W każdym razie jeszcze odnośnie scen, yy, dlaczego... Władca Pierścieni, mimo, że już film pierwszy chyba ma 13 lat, jak mniej więcej. No dlaczego właśnie. Władca Pierścieni jest ponadczasowym filmem, a Hobbit już za 5 lat będzie słaby i nieprzyjemny? Władca... Peter Jackson miał naprawdę okazję zrobić świetną, kolejną trylogię. Coś naprawdę widowisko, które na lata można za zapamiętać jak Władcę Pierścieni. No, ale nie. Stwierdził, że większość pierdzielonych rzeczy wyrenderuje na komputerze. jak to się skończyło? W trzeciej części, w trzeciej części Hobbita? Pojawią się krasnoludy, tak? Słyszałem jakąś niepewną, e, niepewną, ten niepewne info, że w ogóle są wyrenderowane z gry Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2. E, to, to, to jeszcze sprawdzimy, żeby to potwierdzić, ale główny krasnolud, ten, jak on się nazywał? No ten kuzyn rozumiem. Tak, Jezu, on, nie wiem, ale wydawało mi się, jestem prawie przekonany, że on cały był wyrenderowany na cholernym komputerze, co było tak mocno widać, nie wiem, nie powiem, ale to wiesz, tak jak robiłem renderowania, to wystarczy popatrzeć sobie na e, ten, na Terminatora przecież w e, tą e, scenę. So, no to zaraz namierzamy. No, no, no, no to zaraz namierzamy, ale to tam też przecież. Scena, gdy pojawia się Arnold Schwarzenegger, który nie grał w tym filmie, a jest, a, jest, jest pokazany. Ja, więc. Tylko, że tak, w jeszcze nie ma to jest bardzo dużo kasy, bardzo dużo roboty i bardzo dużo kostiumów. Jak Hobbit poszedłby w tym... Mm... Ale to wiesz, ale tak samo było z czym? Było, tak samo było przecież z Gwiezdnymi Wojnami, tak? Pierwsze trzy części, czyli czta, ta piąta, szósta, no to było. Były takie dwie do porównania, tak? Czyli makiety i tak dalej, George Lucas siedział otoczony wszystkim, a potem Następne trzy części, pierwsza, druga, trzecia, jest pokazane. Siedzi George Lucas na stołku, a nim co Greenskin. I tyle. No tak, tylko wiesz, bardzo mm, proszę, nie będzie ponadczasowy, bo te efekty oglądałem, no... A nie czy, wiem, czy ile razy to oglądałem. Ponadczasowe. Są ponadczasowe. No tak, zamiast ale w WhatsAppie tak samo. Ty oglądasz i patrzysz i te efekty nie bolą cię w oczy, a hobby za 10 lat już będzie a, marne słabo. Znaczy to, to jest może wina tego, że byłem na 2D seansach, bo nie cierpię seansów 3D, bo Jestem, po zamiast, ja, zamiast, Aha, bo to, to też a propos, to trzeba powiedzieć, bo to zrobiła się moda od kilku lat, a zwykłe kina dają 3D, także to jest pseudo 3D, jest sposób, żeby zbić kasę. To jest tylko... No, zawsze Wystarczy, ale wy no, o to chodzi, żeby zbić kasę. Nie, wystarczy ściągnąć okulary i widzisz na przykład, gdzie jest nieostre. Tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś. Rogi może są trochę nieostre, żeby było, że są trochę dalej, że jest głębia, nic więcej. Jak chce się pójść na film 3D, to idzie się do imax i tam są rzeczywiście zrobione filmy 3D, gdzie nie ma, że jest lekka głębia, czy coś, no tylko, że to masz jak, kurde, jak jest dinozaur i wystawia łeb, to ty się uchylasz, bo to no, To, to ty już, ty już czujesz, jak on na ciebie smarka i chucha. No to prawie. Jakby. Jeżeli oglądasz film o piratach, to czujesz bryzy, port... morz i rumu. W, w portowej tawernie, którzy sobie gadają, po prostu czujesz, jak wali nie nich gorzało, nie? No to mowy 4D akurat, no ale o to chodzi, że 3D, absolut 3D, no to nie wiem, takim pierwszym przełomowym filmem e, ogól, no, ogólnym na wszystkich było chyba Ma, Harry Potter... A nie, Mali Agenci? 3D? Może. A oni byli w normalnych kinach? No Mali Agenci 3D byli w normalnych kinach jako 3D. A co, Harry Potter był w 3D? Był... Który e, niby? Była, była tylko chwila tego. Było to w tym, w którym umiera Syriusz częściej. Uwaga, szczerze, nawet, ale, ale tak szczerze no. <laughs> Każdy czytał z Harry'ego Pottera, bądź oglądał, dobra. W której części umiera Sirius? We piątej. W Zakonie Feniksa. W Zakonie Feniksa. Tak, no to tam było, rzeczywiście szło się do IMAXa, było 20 minut 3D. 20 minut 3D. Tak. Czy pół godziny. Tak. Jak umiera Sirius? To znaczy, byli ten Znaczy, walka, walka w ministerstwie Ogólnie, że była no tak. Była 3D. No, no tam można było zrobić tak, 3D i ta, Ale tam rzeczywiście było 3D Czyli jak Voldemort pierdolął zaklęcie o, Trzeba no się ma... kryć, żebyś nie wyrała wodą kedabrą No i to Wiem, rzeczywiście było 3D yy, tak, tak swoją drogą yy, Ja generalnie nie jestem fanem filmów Harry'ego Pottera, bo czytałem książki I uwielbiam książki no ja, Ale to scena, tak, w momencie, ale aktor grający Voldemorta, ja trzeba go wygooglować, nie pamiętam yy, Zagrał go naprawdę Z zarąbiście, a scena, w którym Wybuchają te... Voldemort cię wkurza i wybuchają wszystkie szyby, w tym w Ministerstwie Magii jest po prostu świetnie sklejona. No jest po prostu zarąbiście sklejona. Tak. To jest jednak badas to badas badas to badas No czego nie mogę powiedzieć o Hobbicie, bo tam sceny są fajne czuć, o nich taki patos, ale jak oglądam teraz Władce Pierścieni, gdy Ale są... i tak, w, słuchaj, bo tam głównym, e, głównym e, antagonistą to i tak jest Biały Ork. Samą to jest jakaś drugoplanowa postać, tak naprawdę. Ach. Która niby wydaje powiedzenia, znika i tyle. Ty znaczy, odnośnie... Nawiązanie do Władcy Pierścieni. No tak, oś. dobra, Jeszcze tu już tamten wątek zgubiłem, więc powiem następny. E, a jest też scena tak pobicie, gdzie Christopher Lee, ale to na pewno jest aktor, jakiś y, kaskader. E, tak, tak wszyscy myślą, skąd ten Gandalf tak naparzał w tym Władcy Pierścieni przy pomocy tego kija i miecza, nie? Tak po prostu, skąd takie piruety zawsze robił, bił tych orków, nie? A to się wszystko wyjaśnia, właśnie ten, że uczył go Saruman, bo Saruman yy, w trzeciej części Hobbita robi dokładnie to samo, co Gandalf, kurde, w tym... Gandalf w trylogii po prostu macha, ty, macha tą laską i się naparzają po prostu jak w Street Fighterze. No, to, to gadanie było takie zabawne. Walczymy. W pierwszej części, pierwsze części walczył z Sarumanem. Saru, nie, no w trzeciej części, jak walczy Saruman yy, z nas, jak walczą. A to chyba mówisz, że hobbicie to tak. Hobbicie mówię, no a mówię, że Gandalf, Gandalf walczył w trylogii, nie? On tam się naparzał, bił laskami. Ta tak, błudzi. no ale widzisz, widzisz, Gandalf to nie przyklaska i ten. A Saruman? No. Bitch, please, mam laskę, mam magię. Gandalf to jest multi e, a, co tam, a co tam czekaj, co tam wcześniej mówiłem? Właśnie, odnośnie epitkości scen. E, jak oglądałem... A czy nie, to jest jednak... Jak dla mnie to tak, przepraszam, że ci przerwę, ale... Drugi raz, no. no, no drugi, no, drugi no, raz. E, Nie, bo ta scena po prostu była dla mnie... Dobra. Gandalf... Stoi. Przychodzi Galadriel. Można uznać, że Kolejny wątek żeby, żeby wesprzeć... Co? Kolejny wątek miłosny. No, dokładnie, no. Z który jest gejem. Nieważne. Który przychodzi... Mów, mów, mów. Przychodzi Galadriela, żeby wesprzeć, tak? Żeby go tam zreanimować, potem pojawia się Sauron. Ty przeszkadza jednak tej reanimacji. Cholera, miała być scena miłosna. To jest takie. O, kurde, już prawie. a, ups, Sauron nam przeszkadził, nie? No dokładnie. Czy to jest. Coś, w tym no, no i w tym momencie, Nie, to jeszcze jest, ale w tym momencie, kiedy. Nie pamiętam, czy to Gandalf mówi, czy Galadriela mówi, że, że nie są sami. Chodź sobie Elrond kurde, pełna zbroja, złota, mieczyk, no i Saruman tu Obraca laską, młynek, pist. Znaczy powiesz, że akurat. przegięcie, no przegięcie, ty mówisz przegięcie, ja mówię, że właśnie ta scena, znaczy dobra, Saruman, no scena walki jako taka może była ale pojawiający się Erlond w Hobbicie był całkiem fajnym moim zdaniem. No tak, no bo agent wszędzie się wciśnie, no sorry, ten aktor jest po prostu dobry, on jest, on jest tak, no ale w którym Marvelowym filmie występował Hugo? Marvelowym? W Marvelowym? oczywiście w tym. Byłem był ee, w nie Kapitanie Amer Kalenia Ameryce, grał tego, Red Kula. Tak, no właśnie. wszędzie ee... grał przecież tego V jak v, v, v jak a w, się dowiedziałem po latach, no bo kurde, będę cały czas, cały Nawet czas w, ta Polska doszli paskę, nie? Po głosie można byłoby no, jeszcze jak. Tak tak, ale on też ma takie swoje zachowań, ja tak, prawie jak Dep. No raport. bo ja, ja kiedyś ten, ja go znałem tylko kiedyś z Matrix, a później no, tak. się da grał własne pierścionia, a później okazało, że grał w szeregu filmów, które widziałem i nawet go nie skojarzyłem, No to, to tak samo jest.. E... Oglądajcie Aragorna. Eragona? Eragona, no? Nie, Aragona. Sen Eratorna. Ja władca Gondry. władca gondera władca genderu, nie? No, bier... A, tak, no. Pamiętasz, tak, tak. biorna. Biorna, no? Biorna, czyli tego. No tak, ciekawostka, że biorna można zauważyć w kilku ciekawych miejscach tego aktora, czyli tak. Grzotron, gdzie gra ojca tych Lancasterów, tak się nazywa? Lancastery? Y ten, Lannistera. Lannistera. Lannistera. Ojciec Lannister to jest biur. Ojciec Lannister to Ojciec jest. Lannister. Lannister. Już nazywa, nazywajmy rzeczy Dobra, po Dobra. No, Na sobie po imieniu. Następnie, jak, gdybyś oglądał y, którą, którąś ekranizację y, Pratchett'a, to on tam gra Patrycjusza. Y, w jednej gra Patrycjusza, bo w jednej się zmienia. Na się, siedmą... się zmienia. Możliwe, w razie, Ale on pasuje do takiej No sorry. Tak, no, chodzi o to, że jego można wyłapać w różnych miejscach tak e, samo. Jest taki, taki mało charakterystyczny w sumie, nie? bo są takie mordy, które się są mocno. No to, aktorów, nie? No A, nie no, to zawsze tego, e, jak się nazywa e, aktor Tygrassa Rumana. Christopher Lee. Christopher, Lee właśnie, Christopher Lee. E, ciągle zapominam. No on też, no bo on na przykład y, gdzie, gdzie występował? Christopher Lee? <laughs> nie wiem. No właśnie gdzie, gdzie nie występował? Nie, no ale na przykład nie wiem oglądali poruszne cienie? E, tak, tak. A jak tam Rolę, ale tam przegrasz. Prze Saj. No. E, wiesz co, ale ten odnośnie jeszcze tego że jesteśmy w tym około władcy klimacie. Ko aktora, który grał Eomera. No tak. No, to generalnie on występuje w bardzo wielu różnych filmach. Między innymi grał Makoya w Star Trek'u oraz grał Dreda w Dredzie. Tylko, że cały czas nosi maskę, nie? I to było na zasadzie, jakoś tak to pamiętam było, że aktor stwierdził, że... No generalnie przeczuwa, że ten film będzie bardzo słaby, no, nie ale wie, skoro że... gra w masce, no to go weźmie. I siąka zauważył, że był całkiem, całkiem niezły. No nie, jednak Dred to... Okej, okay, mamy coś jeszcze poza spoilowaniem Hobbita o hobicie. Ja, jako, jako, jako tak o... Znaczy nie, można Hobbicie. też zobaczyć, są różne... No bo jest, o się chodzi, bo po, jest popularny filmik, klip, zrobiony remix. Legolas'a śpiewającego, The Taking The Hobbit to Z prawdziwym Legolasem, ktoś śpiewa to na planie Hobbitu. Tak, to jest, tak. To jest, to jest to jest dobre. To. tak Albo tak. też jest pokazane jak elfy, czyli... Jakkolwiek się nazywa ta, nie, nie pamiętam jak się nazywa. E, Tauriel. Ojciec ta, z e, Legolasa. Taranduil, Taranduil, tak. Taranduil, załóżmy. I Legolas, oglądają oczywiście w strojach, tak? Ubrali tu i oglądał jakiś filmik na YouTube by się śmieją, nie? nie znaczy, najlepsze, A, tak, najlepsze są zdjęcia tego aktora, co gra Taranduila i no, jak ma tam, takie okulary z taką siatką, nie? beach please, I got five <laughs> No, tak. To ja to, okay. Nie wiem, czy zaznaczam jeszcze o chobicie. Chyba Znaczy, ja miał... mogę dużo mówić o chobicie, ale to nie będziemy mówić tylko o chobicie. Dobra, teraz tak. Znaczy, aha, jeszcze o chobicie. Tak, książka, a film. W filmie. A nie, nie, nie. to nie ma pamięci. Trzy krasnoludy giną, a książka cztery. No właśnie, ja myślałem, że ten krasnolud. Ale yy... mówię ci, że ten łysy krasnolud, co też wy ten... no, to, to trochę mało, co, to mało szczegółowy obraz. To był oprócz tego bombura. Czyli drugi jest. A tam nawet spośleka? nie zapamiętałem ich. To, to nie był aż tak dobry film, żebym zapamiętywał postacie ludów, Chociaż wiem, że jeden aktor, który grał bodajże takiego ciapowatego luda. Ten co wyglądał tak samo jak w śnieżce ten. Hmm, jak jest ta stara bajka o kurwnej śnieżce i siedmiu kresnoludkach, nie? Taki ciam, ciamajdowaty kresnolud, to jest jeden w, w drużynie. Chodzi ci o tego tłuszczowa czy nie? Takiego, takiego takiego ciapy, tak. Ale około. nie mówię o hobbycie. Nie, to miała takiego świetnie. zwykłego, tylko wyglądał tak jak sierota. Jeden był taki. Dobra, no nie jestem w stanie. Go... Z tą czapką, czapką? Yy, nie. Czy z Takimi, taką dziwnymi włosami. Nie <laughs> jestem w stanie go opisać nawet, bo. Dobra, zgubiłem wątek, nieważne. Yy... Ale Radagas na Orłach, to jest to naprawdę. <laughs> tak, Radagas, niedźwiedź. <laughs> yy... Nie, generalnie, generalnie film mi się podobał, 9 na 10 z wyjęciem naprawdę 35 o, dobrych na 10 e, I, i, wiem, tylko za i wiem, że szybko się zestarzeje, bo mogli to jednak zrobić w większej mierze w kostiumowo i byłby dużo lepszy. Byłby, ale Jackson chciałby, chciałby więcej Nie, nie Jackson mnie zawiódł, ale już prawdopodobnie nie zobaczy nigdy żadnego jego filmu, więc... Um, tak, dobra, to jest taki kró, krót, krótki news, bo um, bardzo dawno temu byliśmy z Lejtem na w kinie na filmie Uprowadzona, no, co? Oh, który oh, co? miał to całkiem, całkiem ten. Uprowadzona co? była spoko. Liam, gdzie Liam tak właściwie też był taki gdzieś aktorzyna, nie, nie bardzo, przynajmniej ja go nie kojarzyłem, ale tam grał Quagongina, nie skojarzyłem go, do, nie, dopiero go skojarzyłem jak grał w Batmanie raz Gula. No. I to już e, było takie. Raza, razal gul. razal gul. jakkolwiek się to wymawia. i to już było takie. Zaraz, ja go skądś kojarzę, już zaczynałem. Nie? i tam była dobra, ta postać. Chociaż trochę i za mało, wciąż. No potem w trzeciej części Batmana się pojawia jako halucynacja Bruce'a. Tak tak, tak, tak, tak. No i w międzyczasie Batmana wyszedł film Uprowadzone. Liam Nisson, jakiś tam. Były agent, obecny strażnik, czy nawet emerytowany strażnik, po rozwodzie z żoną, chce kupić tej swojej córce prezent, którą porywają. Tak, nie, bo ona gdzieś tam do Francji, bo z koleżanką jechała. Tak, zresztą. na koncert? Nie, to była, bo to była. E, powiedziała ojcu, że idzie do Francji z koleżanką, a on potem odkrył, że po prostu za YouTube trasę koncertową po Europie. No o to e, tak i generalnie e, z tego co pamiętam w, w pierwszej części porywają mu Córkę. córkę, co on po prostu jest wiem, bada oprócz jakichś dociągnij, że strzelają do niego z pistolty maszynowego, a on się chowa za sofą i oczywiście to, to, to to, to, to tak, na nie to Nie, tylko że bardzo mnie rozwaliło, bo <laughs> widziałem komentarz, a w drugiej części chyba też mu porywają córkę, z tego co się orientuję. A w nie trzeciej w części nie. chyba mu porywają żonę. Nie, w trzeciej części zabijają mu żonę. I on ratuje córkę. I musi ratować córkę. To tak. Właśnie... tak A ta, ta, ta się... córka to straszny. Właśnie były komentarze gdzieś w sieci, coś w stylu, ile razy może można człowiekowi porywać córkę. Ale nie, widziałem trailer uprowadzonej 3 i muszę powiedzieć, że nawet bym zobaczył, bo yy, generalnie to już tak jest do takiej granic. Ale jak szkala Jakaś agentka tam chyba mówi, coś mówi o trailerze, nie? W trailerze, że yy, no, teraz będą cię ścigać wszyscy, FBI, CIA, NCI... Co nie, to nie, ten agent to im, tylko nie, mówi gość, coś. mówi gość jakiś, agent. To może, może, może, może to mówi, że le let them come, wiem w Każdy razie? No ale to mówię, to to już takie mniej więcej wyglą zaczynało wyglądać trochę jak szklana pułapka, czyli szklana pułapka jedno. Już nie mówiąc o samym tłumaczeniu yy, yy, tego filmu, czy tytułu filmu, gdzie jeszcze do, do trzeciej części, czy do drugiej jeszcze to miało sens, bo die hard... Do drugiej, czy, do drugiej. Do drugiej, bo tam rzeczywiście to było jakichś szklanych budynkach. A potem znaczy nie, potem ten pamiętam, że ja oglądałem szklaną pułapkę chyba tylko pierwsze dwie części i kawałek czwarte jak była scena, gdzie on skakał na. Boże, be nie wiem jak się te myśliwce nazywają. Nie, na no myśliwiec. Yy, taki, nie który potrafi ma te.. W GTA to była nazywa się hydela Także może wiesz, latać jak helikopter w miejscu, bo sobie opuszcza się. No kino nawzrok jakiś, no? Tak. No i właśnie i i to jest mniej więcej. Nie, no bo to takie, to tak y, z taką, tak powiem do, dobrze, że tak w trakcie tego, y, myślę, twój nie, myślę nie pozu. Najchętniej pułapki, przed film Red, który tak właśnie pokazał, no że jest taki właśnie Bruce Willis, czyli już. Tyle szkodnych pułapek dla w tylu filmach grał, nie wiadomo o co. No i co, I jest na emeryturze i go ścigają. <laughs> I, I próbuje sobie ułożyć życie i zabić no, tych, którzy chcą go zabić. Wiesz, no. tylko, że Bruce Willis jest znany z takich głównie filmów akcji, ale on w kupie, przynajmniej wszystkie... W w, w, w, w, tak, w w pewnym elemencie wszystkie są filmami akcji, ale ma kupę dobrych filmów. Ale piąty element y filmu akcji? No y tak, ale określony humorem, y jeśli dobrze pamiętam. To, to jest, jest raz. piąty element jest świetnym. To jest chyba y nie reżyserowany przez Luca Bessona? Nie hmm. wiem. E, piąty element powiedzieć. to jest Raz, przecież grał w szóstym zmyśle i to miał naprawdę świetną rolę. I zero w niej było, w niej było akcji. E, szósty zmysł oglądałeś? I see dead może... people. No, Jestem takim bardzo małym chłopaczkiem, który teraz ma pewnie już 30 lat. E, grał w sztucznej inteligencji i tak dalej. i w, w, No i chyba w, w czymś tam. Ale e, tak i, samo... No i jeszcze 12 Małby warte polecenia. To jest takie... Mm, Half-Action, ale naprawdę dobry film z Sunniusem, Pulp film, Fiction. No tak, Pulp Fiction. To ja jest, gdzie gra... To... Bacza. I oczywiście ma udziały w jakiejś polskiej wódce chyba, nie? W Sobieskim? No nie, wyborowej. Albo wyborowej. Tak, tak, ma jakieś, nie wiem, 5%, 10%, nie Coś tam 5%. mu, wypłacili mu darze... Płacili mu darze w, w udziałach, nie? Z kubańce. No to. Z Fanieczki. Ale to też tak. nie no to tak, próbuję aktorów, których widać w różnych miejscach. No to oprócz Depa, którego wszędzie jest pełno, teraz nie wiem, czy widziałeś, jest ten e, rozwieszony reklamy. I w Fikinie też leciał trailer e, o tym lordzie angielskim. O nie widziałem, nie widziałem. Nie Trzec pamiętam. Taki bezstydny. Mordekal? Mordekaj, jakoś tam. Mordekaj, a coś mi się tam kojarzy. W każdym razie gra jangielskiego lorda z takimi wąsami i usiłuje odzyskać kiedyś, bo jego fortuna przeszła i usiłuje odzyskać swoje obrazy, które są w Ameryce rozkradzione czy coś takiego. Jest to komediowy film akcji z tego co widziałem na trailerze, to więc... może nawet wypadnie fajnie, ale ja do, ten, ja do Deepa jestem trochę zależony, po... Bo... Po czym jesteś też do Deepa? Co? Z czym, z czym to on ostatnio grał? W tym? A może nie ostatnio, ale w tym miejscu Donikąd? Donikond. znikąd? z znikąd, nie dodzikąd. Znaczy w sumie donikąd, bo ten film był, mi się nie podobał. z znikąd? Aha, tego. Tak, y ja grał Indianza. Nie mm. wiem, mi się podobał. Ja to zmechowałem. Dobra, y, o Uprowadzonej trzy to... to było tylko taka zajaweczka. Nie coś jeszcze jakimś aktorze miałem mówić, ale nie pamiętam. Hmm. Tam już, no, o Sean Min to mówiliśmy już. No tak, nie, nie, nie. Shona Sh Sh -ds... Sh -ds... Sh -ds zostawiamy zostawimy. w spokoju. Z krótkich newsów przeczytałem, że 10 kwietnia będzie miała premiera serialu. Będzie miała miejsce premiera serialu Daredevil. Czyli komiksowy Daredevil, komiksowy superbohater. Ślepy księgowy. Ślep... Nie, nie księgowy, tylko to jest... Ślepy prawnik. Ślepy prawnik, tak. Był prawnikiem chyba. E, tak. I wyczytałem, bardzo mi się podoba aktor, znaczy podoba mi się, źle, źle, dobra, źle to powiedziałem. A, bardzo a, my wiemy, że ty masz swoje... Ba tak. bardzo, lubię, bardzo, oh. bardzo, lubię aktora, bardzo lubię aktora, który wcieli się w Daredevil, -a. jest to Charlie Cox. I nie wiem, czy oglądałeś może Stardust, Gwiezdny Pył na podstawie książki Gleimana. On tam wcielał się w główną postać Sanatana, który jest, nie wiem, jest taki kurde dla mnie jest strasznie sympatyczny. I będziemy mieć takiego sympatycznego Daredevila, który, który będzie łoił ten. On walczył chyba takim kijem, nie? Składanym. No Takim kijem dla niewidomych, tylko że trochę ulepszonym. No to był... Ki Niby kij dla niewidomych, ale on się rozkładał w, w, w, w pełnowymiarowy kij. Nie wiem, czy on też nie miał ten kij jakiejś opcji, żeby... Wyrzucnij liny, żeby się podciągał. na nie, bo Daredevil też się gimnastykował strasznie. Nie? On też się gimnastykował, bo to jego ojciec był bokserem, tylko kiepsko skończył. No i dlatego tego był w sumie, bo dostał chyba jakimiś radioaktywnymi odpadami w oczy czy coś a takiego. Nie, przecież on, on a nie, on po prostu był świetnie wyszkolony, bo się. A no to tak. Mysły mu się polepszyły. No był świetnie wyszkolony, to prawda, tak, ale chodzi o to. No, Musiał to zdobyć jakieś supermocy, tak? Czyli stracił w... wzrok przez ten radioaktywny przynajmniej Tak, tak może, może, może, może. I przez to zaczął widzieć uszami. Na, widzieć martwych ludzi. Tak. Widzieć uszami, nie, ja to pamiętam ten, Ja piję do filmu. Oczywiście, zamknięty. Kto grał w filmie dla Red No nie wiem. Nie um, To się sprawdzi. W każdym razie serial, albo z może. Albo grał Ghost, Ghost, Ghost. tego Raidera. Go Ridera, tak. Wszyscy wiedzą. No ja, to nie mówię o Będzie w miniaturce tego to odcinka, nie? Eee, Okej. Okay. Co to ja miałem? Aha, słyszałem. Eee, to nie wiem, na ile to jest sprawdzone info, że bodajże... Studio Pixar? To też mnie trochę zdziwiło. Jakieś takie animowane. Zapowiedziało plany w stosunku do ak wersji ak z aktorami eee, Ghost in the Shell. Kojarzysz takie anime? Mm, kojarzę anime Ghost in the Shell no to, i, I co to zrobić? I, bo, i ma, ma, ma, ma, nim, ma w nim zagrać Scarlett Johansson Pewnie główną rolę Prawdopodobnie To must see Film może być kijowy, ale... Właściwie szkoda mi, bo Ghost in the Shell jest strasznie fajnym filmem i bardzo, bardzo... No, szkoda, szkoda ci Scarlett Joh Johansson w Ghost Ja jej the nie lubię Ja jej nie lubię To nie jest mój typ urody, to jest raz, ani nie lubię jako aktorki Poważnie Czarny to nie lubisz? Nie lubiłem, nie lubiłem tej postaci w Avengersach. Mówię szczerze i bez bicia nie lubię. E, Okej, okay, to jest tak.. I teraz na... spadnie popularność przez Ciebie, ben. ach ty. Wiem wiem, to jest tak na szybko jeszcze. Z... słuchaczy w... papi do Johnson Johansson, a to... ty. Wiem, jeszcze póki jesteśmy przy, y, <słuchaczek>. hi, hi, hi, w, przy filmach. Y, y, Mówimy coś tam o superbohaterach w filmach y, potwierdzili też, y, że za, y, że za no, w przyszłym roku będzie film o Gambicie. To w ogóle dla mnie to będzie jakiś. To będzie tam spin-off do uniwersum i moim zdaniem. Co ja czekam. To aż zro... będzie zarąbisty. No tak, film X-wie, że to w sumie był w X-Men Origins. Eee, o Wolverine były dwa filmy. A Wolverine nie zginął ostatnio w jakimś komiksie. Tam parę miesięcy temu. Ma, czy parę ma, ja ile razy? Ale nie, zginął ponad permanentnie. I to czy, tak wiemy, że wróci, ale był. No był, był, był eee, była to był stopiony na jego szkielet. O magneto powiedzmy, że był. Ale jest tak ten. <laughs> Ale nie, ter teraz, kręcą, wiesz, teraz kręcą dużo tych takich pełnometrażówek o poszczególnych Czekam na historię Scotta, czyli Cyklopa, Jean historię. Ja czekam na tak, historię... Ale swoje, film... teraz swoje filmy mają po prostu super bohaterowie. Była ten... będzie Gambit, kojarzysz, to jest aktor Channing Tatum. On grał w 21 Jump Street, przynajmniej go kojarzę, to jest taki kwadratowa szczena i taki dosyć sympatyczny kurde wygląd ma gość. Gambit z tego słychać, to miał jakieś. Kwatatową szczelę też miał, więc to pasuje. Teraz włożę mu yy, tą dziwną obręż na głowę i powinien być ok. I włosy mu zrobią na taki rozczapierz. Yy. Ciekawe, czy zrobią mu te rudecz czerwone. Czy mu zrobią z oczami, bo on miał. Pragnę przypomnieć, że Gambit oryginalnie miał czarne białka. A może. On się potem zmieniał w tego. No dobra, dobra, nie będziemy się rozmawiać, Nie będziemy Co się, się złagować tam. On się zmieniał, apokalips, To jest spoiler, ale z komiksów, ale tak, nikogo to nie obchodzi. Gada, e, gada. Apokalips go zmienia w jednego ze swoich jeźdźców, nie? A kogo nie zmienia? Wolverina zmienia w trzeciach śmierci. Aha, no tak. Dobra. Bo to dobra. było kilka tych apokalipsów, bo A więc już... że Archangela, czyli Wolena i zmienia tego i zmienia Gambita, zmienia, zmienia Gambita. dobra, y, jeszcze tego na szybko widziałem trailer do Antmana który ma wyjść bodajże w tym roku Antman man on będzie, tak, pojawi się chyba w, w Avengersach nowych Antman albo zajawka no, do niego no, w, y, w Avengers Age of Ultron o którym też mam trochę, zaraz o tym powiemy. I zajawka Dartmana praktycznie nie pokazuje no, to... za wiele. Znaczy, no pokazuje tylko jest... Oczeki... No, myślałem, że będzie coś więcej. Chętnie ja tej postaci jakoś zbytnio dobrze nie znam, a trailer tylko sprawił, że... Nie wiem, co to kurde było, nie? Wiem, że będzie człowiek Osa. i Tylko nie wiem, jaki to jest ten superbohater. Superbohaterka. Superbohaterka. To jest partnerka życiowa człowieka mrówki. Yy, no, będzie ten, będzie człowiek mrówka i kobieta osa. kobieta osa. Tak, mniej więcej. Kobieta osa. Musi mieć w radni takie życie, nie? U boku kobiety osa. On haruje jak ten, <grym> jak, jak mrówka, mrówkę. A ona a, rabuje osa. <grym> a ta, ta rządy jego osa. A tego rządu jego cały czas <grym> jest upierdliwa, <grym> nie? Dobra ale, ale oczywiście nic nie mówimy. Rządujący um, rad prowadzącego. Żernujący rząd prowadzącego. Mamy jeszcze, mm, jeżeli ktoś dotknął. Tak, co? Skoro. Tak długo, to może zrobimy przerwę? Dobra. dalszy będzie w, w drugim linku. Tak, generalnie żeby, nie właśnie, generalnie, żeby was nie zanudzać, jeżeli nie chcecie słuchać co mamy dalej. A dalej jeszcze mamy trochę rzeczy, no bo wszak przez dwa tygodnie się nazbierało. Później jeszcze porozmawiamy trochę o podsumowaniu roku, jeżeli chodzi o seriale i Mniejszy. filmy, oraz nawet anime, czego, za co prawdopodobnie są wyklęty. I mamy, o, i mamy, też, mamy też niezwykle interesującą y, przypowieść y, o szamanie krakowskim, ale to będzie... Dobrze. Ale to będzie później. Więc, będzie jeżeli ktoś, ktoś nie chce dalej słuchać, to może wyłączyć, skoro nas słucha. I wtedy skole... żegnamy? Ale, skoro nas już słuchał dotąd, to może włączyć drugi link, bo w sumie nic mu się nie stanie. Dobrze. Tak, no. Do zobaczenia w linku. No, no, także to także jak ktoś chce, no to dalej, a jak nie chce, to nie. Wy w ogóle i bla bla. bla, bla. Okej. Okay.